Czytajmy do wspólnego rozdarzenia czwarty rozdział u do Rzymian. Od wiersza czwartego. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nich nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, Wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do zanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana, Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem? Nie, po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica niby się obróciła. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Czy to obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem Cię ojcem wielu narodów, obietnica zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywiał umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. mówiliśmy o tym, że jeśli ktoś mógłby się chlubić swoim życiem, swoimi dokonaniami, ale również i tym, że Bóg to zauważył i dał temu wyraz, to na pewno byłby to Abraham i Dawid, których życie nacechowane było tą relacją z Bogiem, więzią z Bogiem, wiarą. A również i Bóg dał dowody tego, że obaj ci mężowie podobają się Mu. Ale jak już to mówiliśmy, oni obaj nie dlatego zostali przyjęci przez Boga, usprawiedliwieni przez Boga, że dokonali tylu rzeczy w swoim życiu, ale dlatego, że Mu zaufali. Tak. I jest to pełno nowo zastanawiające, że powszechne mniemanie w tym świecie jest takie, że mówi się, że trzeba być dobrym, albo przynajmniej nie takim złym, żeby Bóg takiego człowieka przyjął, żeby ten człowiek kiedyś mógł być w niebie. A jednak widzimy, że i Abraham, i Dawid popełnili wiele złych rzeczy, także, o których mówi Biblia. A jednak Bóg ich usprawiedliwił nie ważąc uczynków, ale właśnie biorąc pod uwagę ich wiarę, ich zaufanie. I coś, co nie wiem, czy było dosyć podkreślone ostatnio, to mam na myśli wiersz piąty czwartego rozdziału. Tutaj czytamy, że Bóg usprawiedliwia bezbożnego. To wydaje się przeczyć o temu powszechnemu mniemaniu, jakie istnieje na świecie, ponieważ mówi się Bóg usprawiedliwia pobożnego. Ale to jest odwrotnie napisane. Bóg usprawiedliwia bezbożnego. A więc nie trzeba być dobrym, żeby Bóg nie zbawił. Ja muszę Mu wierzyć. Wtedy nie zbawi. A więc podsumowując ten urywek, można powiedzieć, że Bóg usprawiedliwia bezbożnego, a nie pobożnego. Podstawą usprawiedliwienia jest Boża dobroć, Boża łaska, a nie to, że mi się należy, tak jak wypłata na koniec miesiąca. I po drugie podstawą jest wiara, a nie te dobre uczynki, które jakoby przeważają w sprawie mego usprawiedliwienia. I dowodami ze Starego Testamentu jest Abraham, który żył przed nadaniem zakonu i Dawid, który żył już po nadaniu zakonu. I teraz y, chciałbym przejść do wiersza 9, czy więc błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też do nieobrzezanych. To jest temat, który był bardzo żywy na początku chrześcijaństwa, ponieważ Żydzi uważali, że kto chce iść przyjąć Mesjasza, i być tym zbawionym człowiekiem, to musi najpierw stać się Żydem. I To e, był e, powód do wielkiego zamieszania na początku. Nawet specjalny zjazd był apostołów i starszych na ten temat, żeby to rozstrzygnąć. E, czy rzeczywiście tak jest, że my, którzy e, jesteśmy poganami, Mamy się stać najpierw Żydami? Czy mężczyźni muszą być najpierw obrzezani, a potem dostąpić odpuszczenia grzechów? Oczywiście nie. I to nam ten następny urywek potwierdza. Jest to odpowiedź, która dla Żydów, czy dla bieżących pochodzenia żydowskiego ma wielkie znaczenie. Dla nas wydaje się to oczywiste. Ale dla nich to nie było takie jasne. I tutaj dlatego to pytanie jest, czy to jest tylko dla obrzezanych, ta możliwość odpuszczenia grzechów z łaski? Nie. Z jakiego powodu? A no właśnie z tego, że wiara, jak tu czytamy, została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. Czyli zamiast dobrych uczynków Bóg wziął jako podstawę Jego zbawienia wiarę i także nie obrzezanie, ale wiarę. A więc podstawą zbawienia Abrahama nie było to, że on był obrzezany, ale właśnie to, że uwierzył. Bo obrzezany był później, znacznie później. Uwierzył wcześniej. I dlatego wiara ma takie znaczenie. Możemy to odnieść do takiego przykładu, który dla nas jest znacznie bardziej zrozumiały. Na przykład krzest przez zanurzenie jeśli człowiek uwierzy, jest zbawiony i dowodem tego, co stało się w jego sercu jest zanurzenie w wodzie, czyli chrzest i teraz czy Bóg nas zbawia dlatego, że jesteśmy ochrzczeni? nie Bóg nas zbawia dlatego, żeśmy uwierzyli i tak to jest też i z, właśnie tutaj z tą sprawą obrzezania Abrahama on był zbawiony dlatego, że zaufał, a nie dlatego, że został obrzezany. I, ale mimo wszystko ma to znaczenie, ponieważ, jak to czytamy w 11 wierszu, on stał się ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych, a w 12 wierszu ojcem obrzezanych. A więc on stał się ojcem w tym sensie, że on to przeżył i to zadziałało. A więc on był nieobrzezany, uwierzył i został usprawiedliwiony, tak jak my. My nie Żydzi. Nie jesteśmy obrzezani, nie przestrzegamy zakonu, a jednak uwierzyliśmy i Bóg nas przyjął. Z drugiej strony, 12. wiersz, on jest ojcem obrzezanych, czyli Żydzi, którzy są obrzezani, przestrzegają zakonu i do tego jeszcze, jak jest napisane, wstępują w ślady wiary ojca Abrahama, czyli jeszcze mają wiarę, jaką, jak, taką jak Abraham, są zbawieni. Czyli dla jednych i dla drugich on jest takim wzorcem do naśladowania. On już to przeszedł i jego życie to potwierdziło. A więc jego postawa, czy jego przykład, jego życia jest tak ważny i dla tych, którzy mm, żyli z daleka od Izraela, nie znali zakonu, ale też i dla tych, którzy są Żydami z urodzenia i ciągle jeszcze polegają na wierze swoich ojców, na zakonie. Chciałbym tylko jeszcze wspomnieć siódmy wiersz. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby właśnie mieć to błogosławieństwo, że moje grzechy są, może być zakryte, czy nieprawości odpuszczone? Jak to zrobić? Jak wielu ludzi dzisiaj może nie podkreśla, że to jest niemożliwe. A jednak widzimy, że Słowo Boże, szczególnie w tym liście, pokazuje nam każdą stronę tego problemu i jest to możliwe. Dlatego, że kiedy czytamy trzeci rozdział akurat tego listu, to nam jest wyjaśniona ta sytuacja i grzech, i jaki człowiek jest, i też usprawiedliwienie. I jak to się odbywa. Trzeci rozdział tego listu właśnie, który żeśmy wcześniej rozważali, pokazuje nam, jak to błogosławieństwo od Boga wziąć. A szczególnie na przykład 23 wiersz 3 rozdziału. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I następny wiersz. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Także ten wiersz, 24, pokazuje nam, że człowiek jest usprawiedliwiony. Nie na podstawie swojego własnego, dobrego życia i sprawiedliwego, ale na podstawie łaski Bożej. I na tym polega właśnie, możemy wiedzieć zakrycie grzechów, usprawiedliwienie, przebaczenie. Kochani, kiedy jeszcze spojrzeć na to na to przebaczenie i całkowite usprawiedliwienie. Kiedy byśmy w naszym życiu wypisywali sobie grzechy na kartce, ołówkiem, to może być, można te grzechy może być, zetrzeć gumką. Ale gdybyśmy się temu przyjrzeli mocniej, to będzie widać po prostu, że tam jest to zapisane. I teraz, kiedy zetrzemy gumką, to jesteśmy, może widzieć, mamy przebaczone, ale dalej po prostu jest widoczne to, że tam one były zapisane. Ale Bóg to zrobił właśnie, że tą całą naszą kartkę wziął na siebie i włożył na Pana Jezusa Chrystusa i nic nie ma. To znaczy, że jesteśmy po prostu usprawiedliwieni, mamy przepatrzone grzechy i mamy, może powiedzieć, jesteśmy usprawiedliwieni, nic nie ma, żadnego grzechu. Ktoś zapyta, czy to jest możliwe? Tak jest napisane. Skoro tak Bóg mówi, Skoro On to tak uczynił, to co może, możemy powiedzieć, to co my mamy do gadania? Oczywiście ludzie chcą po swojemu coś zrobić i zawsze czynią rzeczy, które Bóg nawet nie ma na myśli. Ustanawiają swoje własne ofiary i swoje własne usprawiedliwienia, które i tak ich nie mogą zbawić. Bo us us usprawiedliwienie i zbawienie jest tylko jedno w Chrystusie, Jezusie i to z łaski. Ten następny urywek, ja tak się zastanawiam, właśnie nad tym, dlaczego jest tyle mowy tutaj o tym obrzezaniu i obrzezaniu. I dlaczego są te uczynki, zakonu, i to wszystko może być ciągle może być w tym liście, jest tak bardzo, może być powtarzane. Yy, mieliśmy to w drugim rozdziale, mieliśmy to w trzecim rozdziale, teraz znowu mamy o, znowu nowa tą sytuację. I ktoś by też zastanawiał się, dlaczego tak jest. Kochani, a zastanówmy się nad nami samymi. Szczególnie ci, którzy znają naukę, można powiedzieć, uczynków i usprawiedliwienia z uczynków. To przecież ciągle na nowo człowiek żyje, może być w takiej niepewności, co z moimi grzechami. Pani będąc młodym człowiekiem właśnie stanęło to przed moim sercem że Bóg zważy moje grzechy i wtedy doszło też do mojego serca to że jeżeli zważy te dobre i złe a jak braknie choćby jednego w stosunku do może być, tych dobrych do tych złych to co wtedy? I wystraszyłem się. Ale dzisiaj dzięki Bogu tak mi myślę. Bo choćbym nawet, nie może wiedzieć, tysiąc razy przewyższyły te dobre uczynki w stosunku do tych złych, to i tak bym nie był zbawiony. Właśnie. Czy Abraham w swoim życiu nie miał więcej dobrych uczynków niż złych? Czy ktoś może to powiedzieć, że jest odwrotnie? Czy miał więcej złych uczynków niż dobrych? Nie. Ja mogę powiedzieć to, czytając Słowo Boże, że jednak miał tych dobrych więcej. Ale jednak jest nie jest napisane, że po prostu, że przez jego dobre uczynki został usprawiedliwiony, ale przez wiarę został usprawiedliwiony. Przez to, że uwierzył. I tu jest, można powiedzieć, cały problem tego i nieobrzezania. To Paweł chce to wytłumaczyć, żeby ludziom pokazać, i nam szczególnie, że właśnie błogosławieństwo człowieka polega na tym, że uchwyci się, może być tej liny zwisającej z nieba i może wiedzieć, nie musi nawet się wciągać, wystarczy, że po prostu że się trzyma. Jest zbawiony. Bo ktoś myśli, że po prostu że swoimi wysiłkami musi się wciągać po linie do nieba. To by były uczynki. Ale to jest więcej. Może stać twardo na ziemi, mieć wiarę, może być Abrahama, Ojca Naszego i być zbawiony. Nic więcej nie potrzeba. Polega to tylko na tym, żebyśmy zaufali Słowu Bożemu. Zaufali, może wiedzieć, w skuteczne dzieło Chrystusa Jezusa, które się stało na tej ziemi. Krzyż nie stanął na lasce, w miejscu niedostępnym. Krzyż nie stanął, możemy powiedzieć, pomiędzy niebem a ziemią. Oczywiście Pan Jezus był pomiędzy niebem a ziemią. Ale krzyż nie stanął w powietrzu. Krzyż stanął na ziemi. Dlaczego? A dlaczego w ogóle musiał Pan Jezus przyjść na tą ziemię? Dlatego, że właśnie ludzie na ziemi zgrzeszyli przeciwko Bogu i na ziemi musiał stanąć krzyż, żeby przebłagać oblicze Boże i przebłagać po prostu Boga za to, że ludzie są grzesznikami. I Pan Jezus musiał stać się powiedzieć, grzechem, być podobny do grzeszników, żeby za tych grzeszników swoje własne życie oddać. A Abraham jest tym, który właśnie zapoczątkował. Jest po prostu tym, może powiedzieć, ojcem, który, który pokazał nam, że Bóg jest w stanie złożyć swoją własną ofiarę. Bo człowiek zawsze, może powiedzieć, patrzy na to, że Abraham był w wielkiej wiary. Zgoda. Ale czy Bóg nasz nie jest w wielkiej wiary? który złożył swojego własnego syna na Gorgocie i przez tą właśnie ofiarę zbawia ludzi. To też jest wiara. Wyobraźmy sobie Zamrażarkę, która pięknie chłodzi przez cały rok, ale tylko 3 dni z rzędu się rozmraża i psuje się pod naszą nieobecność całe jedzenie. Potem znowu pięknie się zamraża. Czy to jedzenie nadaje się do spożycia? Tak samo z człowiekiem, który całe życie jest święty, sprawiedliwy, ale tak jak olej kaptekarza, tak jak mówiłem przy powieści, od czasu do czasu wpadnie jakaś zdechła mucha. Czy ten olej kaptekarza nadaje się do leczenia czegoś? Albo samochód. Mielibyśmy samochód, który w każdej trasie. Jedzie, jedzie, jedzie. I zawsze tylko psuje się. Także nie dojeżdżamy. Generalnie jedzie 200 km, a zapsuje się przecież tylko na 100 metrach. Też nie dojeżdżamy. Samochód <coughs> nie spełnił swojego zadania. Tak samo z człowiekiem. Człowiek, jeżeli by miał być uznany za Sprawiedliwego to musiałby być nim przez całe życie bez ani jednego uchybienia. Dlatego ta zasada o ważeniu uczynków jest z gruntu rzeczy niewłaściwym podejściem. Dlatego, że bardziej Słowo Boże mówi, że ktoś został zważony i został znaleziony lekkim. To zostało powiedziane o królu babilońskim. To nie jego uczynki były ważone, tylko on sam. I każdy z nas ma braki. I właśnie dlatego Bóg usprawiedliwia bezbożnego. My wybaczyć mamy winnemu. Bóg wybacza winnemu. Nie da się wybaczyć niewinnemu. Co on mu wybaczyć? Nie, ma się, nie da się usprawiedliwić sprawiedliwego dlaczego usprawiedliwić sprawiedliwego, jak on jest sprawiedliwy. Tylko kogoś, kto jest bezbożny można usprawiedliwić. Bo tak nawet mówi Pismo o Panu Jezusie. Jeśli weźmiemy Mateusza na przykład jedenasty rozdział, 19 wiersz, Pan Jezus o sobie mówi przyszedł Syn Człowieczy jedząc i pijąc, a mówią oto żarłok i pijak, Przyjaciel celników i grzeszników. Tak o Panu Jezusie powiedzieli. Całe szczęście, Pan Jezus jest przyjacielem takich jak my. Przyjacielem grzeszników. I też w innym miejscu Ewangelii, drugi rozdział Marka, piętnasty wiersz. Kiedy Jezus siedział za stołem, w jego domu, razem z Jezusem i jego uczniami, siedziało wielu celników i grzeszników. Było im bowiem wielu i chodzili za nim, a uczeni w piśmie i faryzeusze, widząc, że jest celnikami i grzesznikami, mówili do jego uczniów: Cóż to jest, że on je i pije z celnikami i grzesznikami? A Jezus, usłyszawszy to, powiedział im: nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. Tak właśnie ludzie tego świata myślą, jak ci faryzeusze i ci uczeni w piśmie, że ten, kto zasłużył na niebo, to to taki ma być właśnie święty, sprawiedliwy, bezgrzeszny. A jak ma skorzystać z łaski, to też jest taka filozofia, że yy, się oburzają ludzie, jeżeli jest udzielona łaska prawdziwemu bandycie. Kiedyś pamiętam, był taki jakiś szef mafii i jeden z prezydentów, chyba Lech Bałęsa, dał mu łaskę. I wszyscy do dziś to podnoszą takiemu draniowi łaskę. A jeżeli popatrzymy na to, to tak naprawdę tą łaskę można dać tylko draniowi, bo ci pozostali więźni, yy, ukarani, to już prawie prawie już albo im się kończyła kara, albo w czasie sądowego procesu wychodziło na to, że to nie jest takie oczywiste, bo być może jest tam jakiś parametr, że go źle skazano. I owszem, tacy ludzie nie powinni być skazani w polskim czyli jakimkolwiek ludzkim systemie, ale to nie jest łaska, to jest forma rewizji procesu. Ale jeżeli ktoś jest prawdziwym draniem, to wtedy możemy mówić o łasce. I my takimi prawdziwymi draniami jesteśmy. Którzy zasłużyli na jezioro ognia. Którzy nie mają nic, co mogliby na swoje usprawiedliwienie znaleźć. Jeżeli ludzie o nas źle mówią, to taka ludzka jest chęć odruchu. On nie krzywdzi. Ale z Perchem kiedyś coś takiego powiedział. Jeśli ludzie o Tobie źle myślą, to nie obrażaj się na nich, bo Ty jesteś dużo gorszy, niż oni myślą, że jesteś. Czy wyobraź, jak o Tobie by mówili, gdyby wiedzieli, jaki naprawdę jesteś. Bo często ludzie, którzy obgadują kogoś czy atakują kogoś, często robią to z jakiegoś elementu, gdzie naruszyliśmy ich interesy. I czasem jest to zawinione przez nas, czasami wynika z niedbałości, czasami z innych czynników, które spowodowały, że człowiek człowiekowi staną na drodze. I drobna rzecz potrafi wywołać taką reakcję jak u. Potomka Kaina. Jeśli Kain był pomszczony 7 razy, to taki człowiek chce pomścić 70 razy po siedem. I właśnie tak się dzieje, że jeśli by ci ludzie wiedzieli, jaki naprawdę jesteś, to dużo gorzej o tobie by myśleli. Z tym usprawiedliwieniem jest też ważna rzecz. Ludzie nie wiedzą, jaki jest Bóg. I to jest powiązane z pierwszym rozdziałem Rzymian gdzie już to rozważaliśmy. Że to bowiem od XIX wiersza ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga nie chwalili Go jako Boga ani Mu dziękowali Lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. I tak właśnie człowiek robi, że nie chce przyjąć Boga, który ustawiedliwia bezbożnego, tylko sobie wymyśla jakiegoś Boga, któremu on. No, tak, dla religijnego jakiegoś tam wygładzenia fałdów, przynosi jakieś ofiary, jakieś dary, coś czasem wykona, może jakichś służbach charytatywnych, może będzie dzień miłości dla zwierząt, zaangażuje się w ochronę roślin itd. itd. Są to po prostu właśnie takie elementy które tutaj Słowo Boże jednoznacznie pokazuje, że oni zamienili prawdę Bożą w kłamstwo. Czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż stwórcy. Oni sobie w głowach takiego Boga uczynili i każdy z nas też miał przed nawróceniem taki etap, że tak sobie potem wyobrażał, że Bóg jest po prostu stworzony według naszych wyobrażeń, a Bóg nie jest taki. Bóg jest taki, jak się objawił w Biblii. I On usprawiedliwia bezbożnego. On właśnie błogosławi tym, których grzechy są, nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. I błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. To nie jest tak, że Pan nie pamięta tych grzechów. Nie. A grzechów ich nie wspomnę więcej, albo tak jak tutaj, któremu Pan nie poczyta grzechu. Bóg te grzechy wszystkie doskonale pamięta. To nie jest tak, że Bóg stracił pamięć. Ale On doskonale, wybaczając, traktuje tak, jakby nigdy nie było tego grzechu. On tą kartkę popisaną ołówkiem ze zmazanymi grzechami, którą zabrał i schował i dał nam w to miejsce czystą kartkę, on doskonale pamięta, ale traktuje tak, jakbyśmy my tą kartkę czystą mieli od samego początku. Jak gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli. I też jest pouczenie dla nas, którego tu mamy się uczyć, że jak Chrystus wybaczył nam, tak i my. Tak samo my, jak mamy kogoś, kto przeciwko nam zgrzeszył, to mamy powiedziane, jak Chrystus przebaczył wam, tak i wy. Mamy wzorzec. My oczywiście <śmiech> mamy te zranienia i ktoś nam zrobił krzywdę prawdziwą lub wymyśloną, to nie jest powiedziane, że ta osoba ma do nas przyjść, przeprosić. Fajnie by było, gdyby tak zrobiła, ale nie ma takiego wymogu. I takiej osobie mamy wybaczyć jak Chrystus który poszedł na krzyż i nie czekając na jakąkolwiek akcję ze strony człowieka złożył tą ofiarę i na podstawie tej ofiary my mamy wzorzec, że mamy wybaczać bez jakichkolwiek zgrzytów i też, choć pamiętamy, mamy nie poczytać. Choć pamiętamy, mamy nie wspominać. To jest dowód rzeczywistego, odpuszczenia przebaczenia, wybaczenia. Wiersze od dziewiątego dalej mówią nam o pewnej przynależności. I tak dzisiaj wielu ludzi uważa się, że przynależy do czegoś i wielu mówi, nie będę nic zmieniało w swoim życiu i tak dalej. I jak się urodziłem, tak umrę. Problem polega na tym, kochani, że choćby ktoś i był i obrzezany, i ktoś miał, może wiedzieć wiarę ojców, i ktoś był, jakby, może wiedzieć był w taki Kościele, czy tam organizacji, która mówi o sobie, że to jest jedyny zbawczy kościół albo jedyna zbawcza organizacja, to przecież to są tylko wszystko ludzkie wymysły. Bóg nic takiego, może wiedzieć nie powiedział, bo zbawienie nie jest w kościele, nie jest w organizacji, ale jest, może wiedzieć, w Chrystusie. Abraham że ma poczytane za sprawiedliwość, to dlatego, że nie to, że uwierzył, że on jest sprawiedliwy, ale uwierzył w kogoś, komuś uwierzył, uwierzył w Bogu. I dlatego właśnie my mamy tą możliwość dzisiaj, że wiara nasza nie polega na tym, że wierzymy, yy, że ktoś nas może przeniesie do czegoś, ale że po prostu, że wierzymy w Chrystusa Jezusa, który za nas, można powiedzieć, złożył ofiarę i jesteśmy usprawiedliwieni. Tak. Cały ten rozdział pokazuje nam, znaczy ten urywek Słowa Bożego od dziewiątego wiersza, że to błogosławieństwo, to oczywiście jest nawiązane do wcześniejszych wierszy, Błogosławiony, błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta i czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych? Że oczywiście Bóg Abrahamowi powiedział, że w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Że w Tobie będzie błogosławiony może być ten jeden naród, ale w innym miejscu jest zapisane, że wszystkie narody będą błogosławione w Tobie. Tak. Ale czy to błogosławieństwo dotyczy tego, że po prostu że automatycznie, jeżeli ktoś jest Żydem, jest zbawiony? Na podstawie Słowa Bożego wiemy, że nie. Na czy to, że jeżeli ktoś w domu, yy, może powiedzieć, przetrzymywał Żyda, na przykład tak jak w czasie wojny, czy przez to był, może powiedzieć, zbawiony? Nie. Także widzimy, że błogosławieństwo yy, nie polega na tym, że ktoś kiedyś w życiu spotkał się z Żydem i dlatego jest zbawiony? Nie. Polega to na tym, że po prostu, że ktoś ma wiarę Abrahama. To znaczy uwierzył w to, czego po prostu nie widać oczami. Widzimy taką sytuację, kochani, że Słowo Boże nam mówi, że nie przynależność zbawia i nie to, że jeżeli chodzimy nawet i ktoś pomyślał sobie, będę chodził tutaj, na te spotkania, gdzie jest zgłoszone Słowo Boże i siedzę na tym miejscu i że przez to będę zbawiony. Proszę bardzo, ale to nie zbawi. Bo ktoś może, może być bardzo dobrze z zewnątrz, z zewnątrz wyglądać, ale Bóg zna serce i wie, że nie wejście i usiędzenie tutaj na tym miejscu da coś do zbawienia, ale że wiara właśnie w to Słowo, które tutaj jest, jest warunkiem zbawienia. Żydzi myśleli, że są obrzezani, że mają świątynię, że przestrzegają, może powiedzieć, przykazań, że składają ofiary i przez to mają zbawienie. Przecież oni sami myśleli, faryzeusze czy sadyceusze, to, że oni po prostu mają taki wysoki status w swoim życiu, że mają ojca Abrahama i tak dalej wymieniali po kolei i że przez to mają bliżej do Boga, ale okazało się, że to właśnie ich zaprowadziło jeszcze dalej, bo jest gdzieś napisane w dziesiątym wierszu tego listu w 10 rozdziale tego listu, drugi wiersz. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłują ustanowić, nie podporządkowując się usprawiedliwieniu Bożemu. Tak. I tak to na tym polega. Że człowiek chce właśnie sam siebie zbawić. Przez swoje własne, może powiedzieć, myśli i przez swoje własne dążenia i przez swoją własną religię, którą Bóg w ogóle nie, nie pieczętuje. Tylko zapieczętował, może powiedzieć, jedno. Chrystusa Jezusa na krzyżu, który zmarł za grzeszników. I to jest, może powiedzieć, pieczęć Boża. I to jest to, że jeżeli ktoś przychodzi... I czy jest Żydem, czy jest Grekiem, czy był katolikiem, czy kimkolwiek, przychodzi do Jezusa Chrystusa, wyznaje Mu swoje grzechy i mówi, Panie Jezu, ja wiem, że Ty za mnie cierpiałeś tam na Golgocie. Wiem, że Ty właśnie byłeś niewinny, a ja jestem winny. Wiem, że kiedy wyzna Ci te moje grzechy, będę zbawiony. Tak, na tym polega zbawienie. Wyznając grzechy, a Bóg jest wierny i sprawiedliwy i przebacza grzechy. To jest własna. I nie polega to na naszej własnej, może w myślach, ale na tym, co Bóg myśli. O takim przypadku, o którym Ludwik tu przed chwilą mówił, Człowieka, który był w bardzo dobrym zgromadzeniu, nie opuścił żadnego spotkania religijnego na najwyższym poziomie, mówi pismo w osobie Judasza. On był w doskonałym towarzystwie. Miał najlepszego nauczyciela Biblii, który nie był obłudnikiem nie tylko głosił najwyższej jakości kazania, ale był żywym przykładem na to słowo. Bo każdy inny człowiek, nawet jeśli jest szczerze narodzonym chrześcijaninem, to Jakub mu wydaje świadectwo, że bracia w wielu rzeczach upadamy. I tak jest, że tylko Pan Jezus był doskonały w przykładzie i był doskonały w głoszeniu. I przez 3, 3,5 pół roku w Jego towarzystwie kroczył, siadał, spał, jadł Judasz. Jest to przykład takiej osoby, która była w najlepszym kościele, z najlepszym nauczaniem, z doskonałym towarzystwem, z doskonałym przywództwem. I jest to przykład właśnie takiego człowieka, który wiemy na pewno, bo Pismo o tym mówi, poszedł do piekła. I Hebrajczyków, szósty rozdział, mówi właśnie o tym. Od czwartego wiersza. Niemożliwe jest bowiem... Szósty rozdział od czwartego wiersza. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni. Judasz został oświecony, kiedy poszedł za Panem Jezusem. I zakosztowali daru niebiańskiego. Tak właśnie było w przypadku Judasza. On zakosztował daru niebiańskiego, jakim był Pan Jezus. Słyszał go, widział go, dotykać go mógł, może nawet się Przytulił, na pewno wiemy, że go pocałował. I stali się uczestnikami Ducha Świętego. Wiemy, że tych dwunastu było wysyłanych, uzdrawiali. Jeśli nawet sam Judasz nie uzdrowił nikogo, choć myślę, że uzdrowił, to widział doskonale, jak pozostali uzdrawiają i jakie słowa życia przekazują i co się dzieje, co się zmienia. Widział cuda, które wykonywał Pan Jezus osobiście. Zakosztowali też dobrego Słowa Bożego. Tak, on zakosztował dobrego Słowa Bożego, jeśli byśmy oceniali z ludzkiej strony najwyższej jakości wykłady. I mocy przyszłego wieku. Te właśnie rzeczy, że człowiek się nawraca, że idzie za Bogiem, to jest moc przyszłego wieku. I to on widział. A odpadli ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. Ziemia bowiem, która pije deszcz, często na ją spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. I tak właśnie niestety to wygląda w chrześcijaństwie, że mamy doskonałe Słowo Boże. Mamy coraz więcej wysokiej jakości przekładów biblijnych. Jesteśmy coraz bliżej tego, że najprostszy człowiek, frezer, ślusarz, kierowca może wziąć dobry komentarz i być na poziomie o wiele wyższym niż 200 lat temu najbardziej uczony mąż w Grece. Bo ma to wszystko w jednym miejscu w smartfonie, za darmo. I to wszystko jest dostępne dzisiaj. Mamy te wszystkie skarby. A pytanie nie jest takie. Co posiadasz? Gdzie siedzisz? Co słyszysz? Tylko, czy przyszedłeś do Pana Jezusa Chrystusa, aby cię uratował? Statystycznie to wyglądało wtedy tak, że jeden z dwunastu był człowiekiem grzechu. Myślę, że skoro Pan Jezus zapytał, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie, to może się okazać, że są całe zbory, gdzie nie ma ani jednego wierzącego. 7 pojmę wszystko co tu widział wierząc się w imię Jezus życia słońce radość Ojca wieczna Ty